Jest sobota 30 marca 2019 roku, słuchacie właśnie 231 nawiązanego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z wami Szymas. Cześć wszystkim. Miałbyś tutaj ze mną też Hubert Mandos Pandowski, ale niestety utknął w windzie i nie może się z niej wydostać. Pomocy! Chwilę jesteś tam? Tak, już jestem, już jestem, wyszedłem, cześć, witam Ciebie Szymas, witam wszystkich słuchaczy, znaczy może nie tyle wyszedłem, co tutaj wystawiłem nosek przez te drzwi, lekko je rozsunąłem. No, najważniejsze, że uda nam się to wszystko nagrać. A dzisiaj porozmawiamy sobie o piątym epizodzie serialu Into the Dark, o piątym epizodzie z podtytułem Down. Reżyserem jest Daniel Stamm, który wcześniej reżyserował m.in. Fear the Walking Dead oraz film Ostatni Egzorcyzm. Scenariusz zaś napisał Kent Kubena, który debiutuje akurat w roli scenarzysty, a wcześniej był producentem i wyprodukował między innymi Bogów Egiptu, trzecią część Straconych Chłopców czy Black Christmas z 2006 roku, czyli częściowo Twojej klimaty, Mando. No, no, aczkolwiek ten reżyser to akurat przy tym Fear the Walking Dead, to z tego co widzę, jeden, jeden odcinek reżyserował również Krzyk, robił jeden odcinek serialowego Krzyku, 13 Grzechów, czyli coś, co też omawialiśmy. A też, no, okej. Okay. Tym razem no to jest antologia, która skupia się na świętach, znaczy nie tyle skupia się, co inspiruje się jakoś kolejnymi świętami i to był epizod z lutego. Luty to oczywiście walentynki i właśnie w tym piątym odcinku trafiamy do budynku wynajmowanego przez różne korporacje. Jest późny wieczór, piątek przed długim weekendem, większość biur już świeci pustkami, a tak właściwie nawet nie świeci, bo już zwyczajnie pogaszono światła, wszystko tonie w ciemności i obserwujemy jak prawdopodobnie ostatnie osoby w budynku. To jest Jennifer i Guy, kończą pracę i spotykają się w windzie. Zjeżdżają gdzieś tam z wyższych pięter, no i nagle winda się zatrzymuje, a nasi bohaterowie zostają uwięzieni. Czy był to przypadek, wypadek, czy może ktoś celowo zablokował windę? No tego już dowiemy się w trakcie seansu. No i zacznijmy od ogólnych wrażeń i od całej tej świątecznej, okołoświątecznej atmosfery. Co powiesz, Mando. W Nekropolitanie yy, Walentynki na koniec marca. Trochę nam, trochę nam się poślizg robi, ale nadrabiamy. nadrabiamy. Yy, jeśli chodzi o ogólny klimat, yy, jest nieźle. Jeśli chodzi o wykorzystanie świąt, yy, uważam, że zrobili to całkiem spoko. Do tej pory walentynkowe horory yy, z tego co ja kojarzę, to były chyba tylko slashery slashery z jakimś mordercą, nie wiem, w masce kupidyna, czy też w jakiejś innej masce zabijającego i zostawiającego elementy mm, miłosne, jakieś tam bombonierki, liściki i tak dalej. Tutaj trochę inaczej podeszli do tematu, patrząc ogólnie na, na, na worek tych filmów e, walentynkowych, natomiast no, niestety nie zrobili odskoczni, patrząc na sam serial Into the Dark, bo dostajemy kolejny odcinek w zasadzie na, na jednokopiarkę, Pyto. To, co mi się tutaj bardzo podobało w kontekście walentynek, to fakt, że one się nie wylewają z ekranu, bo to jest takie święto, jak właśnie na przykład też Boże Narodzenie, które bardzo łatwo wykorzystać. nie? Po prostu pakujesz wszędzie serduszka, bombonierki, kwiaty, wiosenny klimacik i już masz walentynki. Nie? A właśnie tutaj jesteśmy zamknięci w mrocznym biurowcu, w windzie, w tym biurowcu, chociaż my ją też opuszczamy, nawet kilka razy. i no właśnie, zobaczymy raptem jedno serduszko chyba przez cały epizod, ale za to będziemy rozmawiać o związkach, o miłości, o samym święcie, o tym, jak jest obchodzone i w pewnym sensie stajemy się świadkami kilku randek, to znaczy jesteśmy świadkami dwóch randek, a słyszymy także o dwóch innych, o jednej potencjalnej, jednej prawdziwej i dzięki temu no te święta są tutaj obecne, ale nie tak jak zazwyczaj, nie tak nachalnie bardzo i to jest moim zdaniem sporym plusem. Tak jest, dostajemy tak naprawdę Związek w pigułce, tutaj sam bohater z tego się śmieje w pewnym momencie, że w ciągu kilku godzin przeszli przez wszystkie etapy związku i, i w zasadzie go zakończyli. I, I pod tym kątem bardzo fajnie to jest wykorzystane. Natomiast... Yy... No bo to jest teatr dwóch aktorów tak naprawdę. Oni owszem, tak jak mówisz wychodzą z tej windy, ale cały odcinek te półtorej godziny większość czasu e, spędzamy z dwójką postaci zamkniętych w bardzo malutkiej przestrzeni. E, to jest też rzecz wykorzystywana wielokrotnie w filmach i, i sam ten motyw wiesz, e, zamkniętego jakiegoś biurowca, w którym mieści się ileś tam korporacji, to można by wymieniać na pęczki ile takich filmów zostało już zrobionych. Zresztą ty mi sam wklejałeś taki link, że, że w zasadzie taki podgatunek horroru jest zamknięci w windzie i tam mnóstwo filmów było. A od jakiegoś czasu jest nowy podgatunek komedii o mordujących się szczurach, nie? bo już trzy filmy takie powstały <śmiech> też. No dobra, no ale to powiedzieliśmy, że to święto zostało wykorzystane Mówi mówisz jednocześnie, że ten epizod nie różni się mocno od tych poprzednich, ale to czy to oznacza, że bawiłeś się źle, czy no jak to z tobą jest? Ogólne wrażenia są pozytywne, negatywne, średnie? Bawiłem się dobrze, bawiłem się dużo lepiej niż na poprzednim odcinku, e, czwartym. Porównałbym te wrażenia z drugim odcinkiem, e, który omawialiśmy razem, czyli e, tym epizodem na Święto Dziękczynienia. Porównałbym też trochę z pierwszym, ale to na tej zasadzie, że ja nie odczułem tego czasu. E, w, przy poprzednim odcinku wszyscy narzekaliśmy, zarówno ty z Jerem, jak i ja w moich serialach, że to był pierwszy raz chyba, gdzie naprawdę przeciągnięto za mocno, gdzie było czuć, że historia nie jest napisana na półtorej godziny epizod. Tutaj mamy znów taki sam paradoks jak w tych wcześniejszych odcinkach, że my tę historię moglibyśmy streścić w 15 minut. To mógłby powstać short. Ale nie wiem jak to zrobiono, ale tak to dobrze rozplanowano, że po pierwsze wydaje mi się, że gdyby skrócić ten czas, to by tak nie wybrzmiało, nie byłoby to tak naturalne przejście z kolejnych etapów tego ich dziwacznego związku, dwóch głównych bohaterów. Po drugie zostało to tak rozplanowane, że mimo wszystko nie nudzi, chociaż, chociaż tak jak mówię, no, ani nie jest to nic nowego, ani nie jest zaskakujące, bo to podprowadzanie pod twist, no kurczę, ja nie wiem, czy jakikolwiek widz nie spodziewa się tego, to, to w zasadzie czekamy aż, aż ten twist nastąpi, bo jest on tak oczywisty. Nasz, na szczęście następuje w połowie odcinka, a nie zostawiono nam tego na koniec. Nawet wcześniej, Mando. Mm -hmm. Ja się właśnie zdziwiłem, bo ty mi napisałeś e, w prywatnej rozmowie, a mnie i mu że może nas ten odcinek nudzić mimo wszystko. A ja się absolutnie nie nudziłem. Mówisz, że. bardziej może myślałem się... o Jerim, tak naprawdę, <laughs> bo on, okay. on mocno narzekał przy poprzednim odcinku. Tutaj tak po 30 minutach sytuacja bardzo mocno eskaluje i właśnie około, tak między 30 a 40 minutą my już się dowiadujemy mniej więcej, co jest grane, ale ja ci powiem, że ja się dałem troszkę nabrać, bo my wcześniej na przykład widzimy tę dyżurkę, nie? Tego właśnie ochroniarza, który być może wiedział, stał za tą całą sytuacją, za tym wypadkiem, za tym, że winda się zablokowała. Ja się zastanawiałem, kto mógł za to odpowiadać, ja nie byłem święcie znaczy, przekonany, to że to pójdzie tak w tym konkretnym kierunku. To jest tak że trochę nas oszukują, że Mamy wrażenie, że ktoś ich obserwuje. To jest tak skonstruowane, mm -hmm. ale moim zdaniem to i tak jest... <głos> powinno się zdawać sprawę, że, że to jest tam zmyłka taka drobna, malutka. No ja przynajmniej... Raczej mnie ten odcinek niczym tutaj nie zaskoczył pod tym względem. Mm, ale nawet jeżeli właśnie ta główna linia fabularna jest jakoś tam przewidywalna w sensie wiemy co się może w tej połowie odcinka wydarzyć i potem czym się ta druga połowa może zakończyć to i tak mamy dużo zwrotów akcji, mniejszych i większych i dzięki temu też sporo emocjonujących scen I ja Ci powiem, że ja siedziałem jak na szpilkach do samego końca, to napięcie się utrzymało aż do ostatecznego finału, tak jak, aż do domknięcia wszystkich wątków i też tak jak wspomniałeś, że horrory w windach to nic nowego, czy też po prostu filmy rozgrywające się w windach tak tutaj, znaczy ja tych innych, które nawet gdzieś tam kiedyś widziałem nie pamiętam prawie wcale teraz, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze wykorzystano tę przestrzeń. W ogóle została też odpowiednio urozmaicona, bo gdy myślicie sobie bohaterowie zamknięci w windzie, no to pewnie myślicie o takiej małej typowej polskiej windzie, która od środka jest po prostu no, stalowa jednokolorowa i tak dalej, a tutaj my mamy sporo rekwizytów w gruncie rzeczy mamy wyświetlacz w tle, który pokazuje nam konkretne tam filmiki, animacje, widzimy różne rodzaje oświetlenia, takie bazowe oświetlenie w tej windzie takie specjalne oświetlenie awaryjne, oświetlenie po zniszczeniu już wnętrza tej windy w kilku scenach też wychodzimy poza ten stalowy sześcian i to też no, w różne miejsca wychodzimy tak to może ujmę więc na przestrzeń, tutaj gra bardzo dobrze. To nie jest po prostu pójście na łatwiznę tak i obcięcie kosztów, ale jednak yy, no, bardzo świadome działanie twórców i oglądało mi się to też tak te wizualnie yy, przyjemnie. Wiesz co, ja nawet bym tego nie nie zestawiał tylko z filmami w windzie. Jest taki horror świąteczny poziom drugi. E, omawiałem go tam ileś lat temu i bardzo mi się wtedy podobał. E, jego akcja nie rozgrywa się w windzie, tylko właśnie w zamkniętym wieżowcu e, jakiejś korporacji. Też jest jedna kobieta, też jest jeden mężczyzna. Oni bardziej e, biegają po różnych poziomach e, tego wieżowca i ja miałem identyczne odczucia. Pomimo tego, że nie byliśmy zamknięci, to, to bardzo mi się kojarzyło z tym filmem, gdy oglądałem, ale zgadzam się z tym wszystkim, co mówisz. Mam tutaj e, sporo rekwizytów, również oni mają przy sobie i, i wykorzystują, czy to, czy to piją wino mhm. i rozluźniają się, czy sobie grają w kosza e, cukierkami i rzucają do takiej tuby, w której te cukierki były. E, oświetlenie kojarzy mi się e, z filmem, chociaż to jest zupełnie inny film, ale który razem omawialiśmy, czyli Szklana Trumna, hiszpańskim filmem, który też <śmiech> rozgrywał się w jednej przestrzeni, e, dokładnie w taksówce, tam też się zmieniało oświetlenie. Najpierw było jasne, a potem gdy e, już wiedzieliśmy, gdy, gdy widz został poinformowany o, o pewnych wydarzeniach, zrobiło się czerwone. Tutaj jest dokładnie tak samo. Włącza się alarm, oni niszczą pewne rzeczy i od połowy mamy w czerwonych barwach ten film zachowany, ale... To dla mnie nie jest problem, bo tak jak mówię, gdyby to skrócić, to nie wybrzmiałoby tak jak trzeba, bo my tutaj poznajemy dwóch obcych ludzi, którzy na samym początku są sobie zupełnie obcy w windzie. Okej, okay, mają jakieś tam wspólne tematy, ale to są tematy, które wyczerpiam się w momencie, gdy oni dojadą do, do końca swojej podróży, czyli gdy winda się zatrzyma. Mogą sobie tylko dla mnie wymienić się anegdotkami jakimiś, gdzie pracujesz, co robisz, jak długo tutaj żyjesz i to wszystko. I w pewnym momencie zostałem zamknięci w tej windzie. No i, i na samym początku są wkurzeni, ale potem, gdy już sobie uświadamiają, że, że spędzą tutaj, zaczynają się poznawać i, i, i to jest dobrze rozpisane, to jest tak naturalnie rozpisane, tam się zmienia pomiędzy nimi chemia, o, oni y, część ubrań zdejmują, y, coraz bardziej, nie wiem, rozpinają koszule i tak dalej, y, rozluźniają się alkoholem, grają sobie, zaczynają opowiadać sobie anegdotki, też dochodzi do takich y, kompromisów, sytuacji, gdy dziewczyna musi się załatwić, nie wie jak to zrobić przy nim w, taki, w takiej małej przestrzeni. Oni bardzo szybko poznają siebie, dochodzi do pewnych wydarzeń pomiędzy nimi i, i to jest naturalne, bo musiało być rozpisane na, na, taką konkretną, na takie konkretne ramy czasowe. Dokładnie tak, w te główne role wcielają się Natalii Martinez, ona gra Jennifer i Matt Lauria, on gra Gaja. I właśnie oboje wypadają bardzo dobrze, tak powiedzmy, wysoce poprawnie z plusem, bo tak jak zauważyłeś, udało się pokazać tę całą ewolucję postaci i ich relacji, nie tę początkową niezręczność. Czy po prostu bezsilność, potem jakieś załamanie nerwowe, wybuchy gniewu, paniki i to, że to jest trochę taka sinusoida, nie? że w pewnym momencie to wszystko eskaluje, wybucha, no ale potem trzeba jednak się opanować, trzeba jakoś wziąć się w garść, potem jednak znowu coś eskaluje i tak to wszystko tutaj skacze ładnie do samego końca wydaje mi się, że postać Jennifer robi kilka głupich rzeczy, jakby się tak temu z bliska przyjrzeć, przeanalizować wszystko krok po kroku, no ale ten epizod ma być tylko horrorem, no i ta sytuacja jest jednak, jak nie patrzeć, ekstremalna. Ten film nie stara się jakiś komentarz społeczny, mam wrażenie, morał czy coś w ten deseń, dlatego nawet takie potencjalne potknięcia można myślę wybaczyć całkowicie i ostatecznie ta nasza dwójka, na której opiera się cały ten epizod, dała radę całkowicie i mówimy o nim w nawiedzonym podcaście, podcaście o horrorze. Powiedz mi, czułeś jakąś grozę tutaj? Ci powiem średnio. Tak jak ty mówisz, że... Ale to nie, to nie jest minus, nie? Tak jak ty mówisz, że czułeś jakieś napięcie, ja nie, ja to raczej raczej się tym bawiłem, rejestrowałem, ale yy, raczej wiedziałem, do czego to zmierza, raczej yy, w zasadzie przy, przez cały epizod yy, nie zostałem jakoś szalenie mocno zaskoczony. No tak, bo nikomu na przykład paznokcie nie połamało czy coś, no wtedy to by się... <śmiech> znaczy jest brutalny, w pewnym momencie robi się brutalny ten, ten epizod, tak w sensie wizualnym, krwawym, bo w pewnym momencie przestaje być to teatr dwóch aktorów, inni bohaterowie wtaczają się na scenę i tam całkiem krwawe, poważne sceny mamy, ale m, te czy krwawe, no, m, może to nie bije z ekranu, ale wiemy co tam się wydarzyło i w głowie to y, już tam się przetwarza odpowiednio, ale też ja, ja, wiesz, y, może nie czułem napięcia, ale śledziłem to z ciekawością. Y, czekałem aż dojdzie do tego, do tego twistu i w sumie tak polubiłem te postaci, one były tak dobrze zagrane, to tak naturalnie zagrało, że choć czekałem na ten twist, to z takim trochę aż za żenowaniem. Yy... Znaczy nie, za... nie wiem, czy rozumiesz, o co chodzi. Nie, nie w sensie negatywnym odbiorem filmu, tylko patrzyłem na te postacie, które... Yy... Przeżyły coś, które mają jakąś, e, Jakiś epizod doświadczyły A teraz to się wszystko wywraca I robi się tak e, aż, aż W pierwszej chwili żenująco A potem, mhm. a potem no, to, to, to, to eskaluje to, to się ogląda fajnie no, mówię no, może, może nie obgryzałem paznokci z, z napięcia Ale całkiem przyjemnie Mi się to oglądało znaczy, no ja też, wiesz, no nie siedziałem przerażony, ale myślę, że ten epizod może wystraszyć i to nawet na kilku poziomach. No w ogóle, przecież to jest dla cierpiących na klaustrofobię, nie? I na akrofobię przy okazji, bo jednak bohaterowie zostają zamknięci w dość ograniczonej przestrzeni, do tego na pewnej wysokości. Ta winda, no jak to w takich filmach, też może spać w którymś momencie czy coś, więc jeżeli ktoś cierpi na tego typu fobię, to myślę, że może być przerażony dosłownie powiem przez cały epizod praktycznie, ale też mnie trzymało w napięciu to, że mamy tutaj pewien pierwiastek nieprzewidywalności, że my nie wiemy do czego posuną się nasi bohaterowie, nie? Który, która z tych postaci co może zrobić i to spowodowało, że napięcie no, wzrosło w pewnym momencie dla mnie, utrzymywało ten stały dość wysoki poziom do finału, ja się zastanawiałem, w którym kierunku to wszystko pójdzie, ta fabuła zostanie popchnięta, bo ten epizod kończy tak dość tradycyjnie, powiedzmy, dla tego typu opowieści, ale no, można było go zakończyć na różne sposoby. Myślę, i dlatego ja to jakoś tam sobie przeżywałem. I na koniec wiesz, jeżeli myśl o tym jako o kinie gatunkowym, no to jestem zadowolony. Tak dobre rzemiosło, przyjemny seans, tylko jednak trochę było mi szkoda, że no wiesz, on traktuje o dość poważnych sprawach, jakby nie patrzeć, ale nie stara się ich w żaden sposób komentować. Może i to jest zaleta, no bo gdybym miał skomentować to jakoś źle, no to pewnie bym mocno teraz krytykował, ale no trochę tego żałowałem, bo ostatecznie to jest po prostu kino stricte gatunkowe, sympatyczny seans na leniwe popołudnie, czy tam niezagospodarowany wieczór i tyle, aż tyle albo tylko tyle, no w zależności od oczekiwań. Ja też trochę w tym samym czasie obejrzałem kilka produkcji traktujących o tym samym temacie, bo oglądałem w, w, w czasie, gdy oglądałem Down, oglądałem serial You, który traktuje o, mhm. właśnie o stalkerze. Chwilę wcześniej obejrzałem dokument nowy na Netflixie, taśmę Teda Bandiego, który on może nie był stalkerem, no ale, um, ale też był to, znaczy tutaj nie mamy mordercy kobiet, no ale też był to mężczyzna z nieszablonowym podejściem do kobiet może do mnie nie trafia ten rodzaj strachu, co mnie dziwi, bo wiesz co, ja pracuję w, wiesz, w firmie, która może nie jest wieżowcem, ale jest też wielkim, wielką halą taką kilkupiętrową. I ja czasami się na tym łapię, że w nocy, gdy, gdy jestem na nocce, to wiesz, pracuje tylko parter, a cała góra jest, dwa piętra są wygaszone, zamknięte. I ja tam sobie wchodzę mhm. bardzo często w nocy. Czasami, wiesz, idę do ubikacji na drugie piętro, siedzę tam 10 minut, bo mi się nie chce na dole, wolę w ciszy, w spokoju. I czasami się na tym łapię, że kurde, przecież tu nikogo nie ma, nie? Tu jest pusty to całe piętra są puste, wyciemnione, jest stołówka, jest, są szatnie, to jest yy, pole manewru do horroru, a ja jeszcze na przykład zapomnę zdjąć słuchawki, idę w słuchawkach, więc nic nie słyszę, więc ktoś by mógł jakieś dwa kroki za mną, ja bym go nie słyszał, nie? I, I nie wiem, to, to, to mnie jakoś, nawet w tym momencie mnie nie rusza, gdy sobie uświadomię, że kurczę, w zasadzie występuję w horrorze w tej chwili, to mnie nie rusza, dlatego, nie wiem, może do mnie nie trafia ten gatunek aż tak, że, że, żeby żebym na poziomie horrorowym to odbierał Dlatego może ja tutaj tak, wiesz... E... odpogniłeś się po prostu. <laughs> Albo to ty tak działasz tam na tym drugim piętrze i pracownicy <laughs> znikają. O kurczę, chcę mi podebrać moją Ale, ale tak sobie czasami, tak czasami myślę, ktoś by mnie tam torturował, ja bym mógł krzyczeć, nikt absolutnie by nie usłyszał, nie? bo wszyscy, co są na parterze, tam nie ma szansu słyszeć, tam jest taki hałas, nie? mógłbym się drżeć. Ale ty myślisz sobie, gdyby ktoś mnie torturował, czy gdybym ja kogoś torturował? <laughs> To jest istotne. No tak sobie myślę, a krzycz, se krzycz, no, nikt ci i tak nie słyszy. Nie, dobra. E... Potrzebuję wstawki do podcastu, krzycz głośnik. <laughs> Zgadzam się z tym wszystkim, co mówisz. Ogólnie całkiem niezły epizod, ale przechodząc powoli do podsumowania, na chwilę obecną patrząc na cały serial, ja mimo wszystko jestem zawiedziony. Pomimo tego, że na większości z tych odcinków bawiłem się nieźle, to jest to piąty odcinek w zasadzie na jedno kopyto, wyciągnięty z, jednej, z jednego worka, bo nawet puka. Która była zupełnie inna, ostatecznie też była o, o człowieku, który miał jakieś problemy z głową yy, i okej, okay, no półkę powiedzmy odłożę na bok, ale te cztery epizody pozostałe są z jednego worka, a ja yy, patrząc na serial taki jak ten oczekuję antologii, czyli oczekuję takiej wiesz sałatki z najróżniejszymi składnikami, a na chwilę obecną tego nie dostaję, dlatego trochę kręcę nosem po tym epizodzie. Ja ci powiem, że z jednej strony też się nastawiałem na większe rozmaicenie w całym serialu, ale ja cały czas jestem na tak, bo poza tym poprzednim, noworocznym wszystkim się oglądało bardzo przyjemnie i nawet jeżeli cały sezon będzie skupiony na ludziach, tak? nie będzie tam zbyt wielu zjawisk nadprzyrodzonych, to myślę, że i tak będę, jeżeli będą na tym poziomie, nie cały czas w miarę wysokim, czy przynajmniej poprawnym, to będę zadowolony, a być może jest nadzieja na kolejny sezon i wtedy może można by pójść w jakieś zjawiska nadprzyrodzone, no nie wiem, No ja na razie jestem cały czas otwarty mimo wszystko, nie przeszkadza mi to jakoś mocno nie widzę w tej formule drugiego sezonu, ale nawet na, na chwilę obecną to nawet kurczę, powoli to by dziwnie wyglądało, jakby nagle, wiesz, siódmy epizod był o rzeczach nadprzyrodzonych, bo, bo, bo już powoli nam się ukształtuje, jesteśmy na półmetku prawie, powoli nam się kształtuje mhm. wizja tego serialu i no i, i Chyba wydaje mi się, że on będzie taki do końca. No, e, szósty epizod, który już poleciał, jeszcze go nie oglądaliśmy. Tutaj plakat sugeruje i, i e, kilka zdjęć widziałem, sugeruje mi, że może będzie trochę coś innego. No Nie widziałem trailera, więc, więc nie wiem, na czym się będzie opierał. Nie wiem w sumie, e, czego oczekiwać teraz, e, bo, bo tak jak mówię, z jednej strony jestem trochę za, troszeczkę minimalnie zawiedziony tym, że no, nie ma tutaj różnorodności. Z drugiej strony już teraz na tym etapie ta różnorodność mogłaby mi trochę nie pasować. Hmm. No zobaczymy, myślę, że już niedługo, tak bardzo niedługo. Tak, musimy Nawet nadrobić szybko, no, no wyrównać hmm. musimy. No ale właśnie to już za kilka dni, a póki co, mimo wszystko ja polecam, Ty Mando też? Ja też polecam, to jest, patrząc na te pięć odcinków, chyba razem z drugim bym postawił Kurczę, nawet ciężko powiedzieć wysoko, bo to na razie mało tych odcinków jest. Tak jak ty, pomijając ten czwarty, który miał najwięcej wad, na chwilę obecną puka, odstaje, ale na plus. Drugi epizod, czyli święto dziękczynienia i walentynki stawiam na górze, Halloweenowy pod nimi, na koniec nowy rok. Czyli całkiem nieźle i tak. Mhm, no to się zgadzamy. No dobra, to dzięki serdecznie Mando za rozmowę. Ja również dziękuję. A wam kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Ale to Szymas, nie zostawia mnie tutaj. Ja, ja cały czas jestem w windzie. Ty weekend się zbliża, sobota jest. Wypuść mnie chłopie. Ale mam jeszcze jedno nagranie Mando. Poczekasz. Nie. Dziś kolejny nawiedzony podcast. Cześć, to my. Dziś porozmawiamy o. To co, jedziemy z Czy... mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm. <laughs> Cześć. Cześć. Jestem Guy. A ja Jennifer. Nekrop <laughs> Nie <możesz>. Dokąd jedziesz? Powiedziałem <laughs> ja sobie, że stoimy w tej windzie. Dokąd jedziesz? Nekropolitan. Dział jakości. Trzecie piętro. A ja Radio radioesk, logistyka, 12. Długo trwisz w tej windzie? Tyle co ty. Nie jesteś zbyt rozmowna. Dobra. W sumie to byłem dosyć rozmowny. No, dokładnie tak samo rozmowny jak ty. <grym> Ale w ogóle bo my nie jechaliśmy, tak wiesz, bo ta winda się zacięła. I my od 6 <grym> godzin w niej tkwimy, i... <grym> To, wie, to to osobny plik, no wie? Aha, czyli dobra, wyłącz. Chwilę wcześniej obejrzałem dokument e, nowy na Netflixie e, taśmy Teda Bandiego, który on może nie był stalkerem, no ale, e, ale też był to. Znaczy, tutaj nie mamy mordercy kobiet, no ale też był to mężczyzna, który jakoś tam. E, e, no. E, nie wiem, jak to ubrać w słowa. Z nieszablonowym podejściem do kobiet. Weekend się zbliża, sobota jest. Wypuść mnie, chłopie. Ale mam jeszcze jedno nagranie, Mando. Poczekasz. <laughs> Dobra, wiesz co? Bo mm. ja bym nie chciał przedłużać, bo chcę teraz nagrywać oporno. A wolałbym, żeby w trakcie tego nagrania mój syn się nie obudził i żebym nie kończył tego podcastu z nim na kolanach, nie? <laughs> Jezu. I tutaj mamy takie fajne pikołki. <laughs>